Cześć, witajcie. Dzisiaj postanowiłem podzielić się z wami e, moimi przemyśleniami względem uniwersum Star Treka, którego jestem wielkim fanem. E, będzie zarówno o, e, o tym, co w Star Treku najbardziej cenię. Coś, co może być podpowiedzią e, dla tych osób, które akurat e, mało się znają na Star Treku. E, być może coś widziały, ale wyrywkowo e, być może nic nie widziały jakimś cudem i być może pod wpływem właśnie tego, co dzisiaj Wam opowiem zdecydujecie się na oglądanie. Otóż Star Trek pojawił się w moim życiu, na moim horyzoncie, kiedy miałem kilkanaście lat w tej dolnej granicy. Chodziłem do podstawówki i pamiętam, że w telewizji o godzinie 18 w piątki zaczęto puszczać Star Trek Next Generation z Kapitanem Picardem, w tej roli Patrick Stewart, którego bardzo lubię i było to pierwsze science fiction z prawdziwego zdarzenia, pierwszy serial science fiction, który widziałem i który na całe życie właściwie zapadł mi w pamięć. Od początku, od pierwszych chwil oglądania wiedziałem, że po prostu to jest tematyka, która jest dla mnie. Co w tym wszystkim takiego fajnego było? No, na tamte czasy oczywiście wizualnie serial prezentował się doskonale, ale przede wszystkim to, co mi się podoba do dziś w Star Treku, w całym uniwersum, to fakt, że oprócz dobrej przygody, dobrej fabuły odcinków odcinki często poruszały jakieś tematy filozoficzne tematy związane z pytaniami o naszą przyszłość o to dokąd ludzkość się zmierza z czym być może będzie musiała się zmierzyć w przyszłości co tkwi w nas jako ludziach bowiem często w Star Treku, jak i w ogóle w każdym dobrym science fiction, te wszystkie futurystyczne przygody służą jako pewna przenośnia do pokazania tego, co jest jak najbardziej aktualne i ważne. Więc pod tym względem właśnie dla mnie uniwersum Star Treka zawsze się wyróżniało i było w tym to bardzo istotne, że niosło jakieś przesłanie, dawało do myślenia, często zdarzało się również, że twórcy kolejnych epizodów Star Treka przełamywali pewne kulturowe schematy. Trzeba tutaj wspomnieć, że pierwszy serial Star Treka, który zaistniał na owe czasy, dzisiaj zwany oryginalną serią, na owe czasy był dość rewolucyjny, ponieważ był to jeszcze klimat zimnej wojny. Klimat pewnej pozostałej i trwającej jeszcze nadal wówczas niechęci między Amerykanami a Rosjanami. Japonia też nie była jakoś specjalnie przez Amerykę lubiana. Z uwagi na oczywiście na wydarzenia II wojny światowej. I, I właśnie pierwszy Star Trek, pomimo, że był bardzo luźny, bardzo przygodowy, bardzo taki z przymrużeniem oka, przełamywał pewne trendy kulturowe, ponieważ pokazywał współpracę między różnymi nacjami, między różnymi kulturami i właśnie mieliśmy Rosjanina, mieliśmy jakiegoś Azjatę, mieliśmy czarnoskórą bohaterkę, również były to czasy, kiedy jeszcze te podziały w Stanach Zjednoczonych, podziały związane z kolorem skóry były dość wyraźnie zarysowane i jeszcze jeszcze wtedy dość mocno borykano się z tą tematyką nietolerancji i właśnie Statek zaczął przełamywać pewne tabu kulturowe, pewne schematy i pokazywał taką przyszłość jaka może, może zaistnieć, to znaczy to zawsze była taka utopijna wizja. Przy czym, moim zdaniem, utopijna wizja Star Trekka jest wizją realną, nie jest właśnie tą utopią wyimaginowaną, która nigdy nie mogłaby zaistnieć. Moim zdaniem może zaistnieć. W przyszłości zarysowanej w Star Treku mamy ludzkość, która już jest jakby jedną wielką, globalną rodziną i istnieją nadal elementy kultur y, związanych z różnymi pochodzeniem, z różnymi regionami świata, ale tak naprawdę Ziemia mówi jednym głosem i y, y, jest duży jakby taki element jednoczenia, jednoczenia nie tylko y, się w obrębiu właśnie planety Ziemia, ale całej właśnie Federacji, Zjednoczonej Federacji Planet. Bardzo ciekawy wątek. Również ekonomia w Star Treku, replikatory, które służą do wytwarzania, materializowania praktycznie potrzebnych do życia podstawowych środków, jest, jest bardzo ciekawym elementem i tutaj właśnie to, co jest również ciekawe, Star Trek tak dużą, duży wpływ wywarł na umysłowość, na popkulturę, że wielu naukowców, wizjonerów, Ludzi, ludzi, właśnie badaczy, ludzi nauki, ludzi techniki zaczęło szukać w nim inspiracji i e, wiele z wynalazków, które na, na filmach i na serialach statyka można było zobaczyć do, y, dziś powstaje, część już powstała e, pierwsze komunika komunikatory w, w, w, co było, e, jak na owe czasy, pomysł statyku z komunikatorami Taka, taki poziom miniaturyzacji i uniwersalnego przyrządu to było po prostu wizja absolutnie science fiction. E, oczywiście e, przekształciła się w rzeczywistość, ponieważ dziś mamy bardzo skomplikowane, e, wielofunkcyjne telefony komórkowe i tego typu urządzenia są normą. E, w jednym z odcinków pamiętam, w Next Generation już e, kapitan Picard e, miał tablet, również tablety wtedy jeszcze nie funkcjonowały replikatory dzisiaj jeszcze co prawda nie istnieją, ale już pierwsze kroki w tym temacie się czyni poniwa, ponieważ mamy oczywiście rewolucyjny temat drukarek 3D i jest to moim zdaniem pierwszy, pierwszy krok, ponieważ drukarki 3D już teraz potrafią zarówno są badania na temat wykorzystania ich do budowy różnych, nie wiem, domostw, nawet oczywiście mówimy tu o dużych przemysłowych drukarkach, jak i wytwarzania w domu najpotrzebniejszych narzędzi na zamówienie, a nawet już pierwsze udane próby z drukowaniem tkanek, co może być wykorzystane do, do chociażby rekonstrukcji, Uszkodzonych kończyn, albo wytwarzania organów zastępczych do przeszczepu, już na takim poziomie jest technologia. To wszystko jest tak naprawdę w dużej mierze właśnie zasługa Star Trek'a, ponieważ Star Trek, jak żadne inne science fiction, bardzo dużo takich pomysłów podsunął i chwała mu za to. Więc tak to wygląda. Dzisiaj będę chciał powiedzieć Wam również nie chciałem tutaj robić jak wspominałem wcześniej we wcześniejszych nagraniach specjalnie kanału z recenzjami, ale tak się złoży, że właśnie przy okazji tematu Star Treka będę chciał Wam powiedzieć co nieco o Star Trek Online ale to może za chwilę Wracając jeszcze do filmów seriali najkrócej mówiąc, gdyby ktoś mnie zapytał co polecam, na pewno polecam poleciłbym zacząć oglądanie od Star Trek Next Generation serialu. Polecam również jako punkt drugi Deep Space Nine. Bardzo dobry serial ze świetną obsadą. Przede wszystkim dużo ciekawych postaci, ponieważ na Next Generation mamy kilka interesujących postaci, ale ta załoga jest jakby dość wąska, natomiast na Deep Space Nine przewija się bardzo dużo interesujących postaci, również postacie drugoplanowe są bardzo dobrze zarysowane będą bardzo interesujące, więc zdecydowanie to są dwa czołowe seriale polecam również dla wytrwałych sięgnięcie po oryginalną serię jeżeli sobie poszukacie starych oryginalna seria na pewno znajdziecie, przy czym oczywiście jest to już zupełnie inny rodzaj Oglądania, ponieważ już nie mówimy nawet o, o kwestii efektów specjalnych, ale aktorstwo z tamtych lat, a to są, żebym tutaj się nie pomylił, bo zawsze z pamiętaniem dat u mnie cieńko, ale to są bodajże, lata 60. pierwszy startek. I aktorstwo jest dość specyficzne. Teraz się w ten sposób nie gra w serialach, nie gra się w ogóle w filmach w ten sposób. Yy, przynajmniej w przypadku niektórych, yy, niektórych aktorów niektórych postaci niemniej jednak serial bardzo dobry i jeżeli przebrniecie przez pierwsze dwa, trzy odcinki yy, które są wyjątkowo słabe sam początek jest zniechęcający ja miałem pierwsze podejście takie, że włączyłem i pomimo, że jestem hardkorowym fa fanem science fiction yy, wyłączyłem i po pierwszym odcinku nie oglądałem dalej, ale ktoś mnie przekonał i chwała mu za to i okazało się, że później serial naprawdę trzyma świetny poziom, jest ciekawy, jest zabawny, jest interesujący. Spok na pierwszym serialu jest po prostu Leonard Nimoy w tej roli jest niezastąpiony, jest, jest po prostu postacią kultową, absolutnie warty, warty zobaczenia jego zmagania z, z człowieczeństwem, ponieważ spok jest półkrwi człowiekiem, a półkrwi krwi wolkaninem. I jego chęci logicznego podejścia i gloryfikacja logiki, jak to miewają w zwyczaju w wolkanie, a jednocześnie ten element ludzki, który się gdzieś tam pojawia, bardzo ciekawy, bardzo fajny wątek. Wyszło oczywiście też sporo filmów, wyszły kolejne seriale, kontrowersyjny dla niektórych startek Enterprise, jeżeli chodzi jeszcze o seriale z nowszych. Kontrowersyjny, ponieważ niekanoniczny i w pewnym zakresie, w pewnym zakresie być może schrzaniony pod sam koniec. Natomiast fajny wątek statek Enterprise na pewno jest na początku, ponieważ przedstawia on pierwsze kroki Federacji, pierwsze kroki Ziemian, którzy wysyłają pierwsze swoje ekspedycje i, na, i po raz pierwszy napotykają te wszystkie pozaziemskie rasy, więc to jest bardzo interesujące i to się fajnie ogląda. Yy, I tak naprawdę yy, na tym się zakończyło, jeśli chodzi o, yy, jeśli chodzi o pewną epokę starteka. Yy, Star Trek Enterprise, yy, on powstawał gdzieś po 2000 roku zaraz już nie pamiętam, 2002, 2003, trzeba by było sprawdzić, w każdym razie już dłuższy czas temu. No i cóż, teraz ostatnio mieliśmy dopiero przebłysk pewien e, dla fanów e, filmy e, z, z podznaku Star Trek pełnometrażowe, które są restartem serii, e, powrotem e, do czasów kapitana Kerka e, i jego Ferajny, ale oczywiście tak jak opowiadałem o tym we wcześniejszym wpisie, e, kiedy porównywałem i komentowałem kwestie powstawania nowej e, części siódmego epizodu Gwiezdnych Wojen. Te nowe e, starteki są e, pozbawione tego głównego wątku, e, który powinien dawać do myślenia, powinien coś tam człowieku poruszać, coś tam e, przy, przemycać jakieś e, intelektualne treści. Nowe filmy pełnometrażowe niestety są po prostu jazdą, szaloną jazdą, kolejką górską, dużo akcji, troszeczkę humoru, fajnie się ogląda, ale właśnie pozbawiono ich tego głównego elementu ważnego dla uniwersum Star a nad czym ubolewam i co uważam, że czyni z tych filmów pewien element, którego nie do końca, nie, nie do końca mogę te filmy zaliczyć tak naprawdę do tego, czym jest Star Trek. One powinny się nazywać inaczej. Natomiast y, to, co fajnego powstaje, i tutaj nadzieję dla fanów Star Treka, być może nie słyszeliście o tym y, jeszcze, a być może, jeżeli śledzicie y, informacje, słyszeliście. Otóż powstaje nowy serial, nowy projekt w uniwersum Star Treka, Star Trek Renegades, czyli Renegaci i Jest to szalenie ciekawy projekt, który budzi moje wielkie nadzieje na serial, który będzie tym, czym Star Trek zawsze był i być powinien. Czyli właśnie interesująca fabuła, ale też jakieś takie bardziej wątki, wątki dające do myślenia. Star Trek Renegades, tutaj ciekawostka, został sfinansowany w dużej mierze z, przez sfinansowanie społecznościowe w 2000. Podaj 12. wystartowała kampania na kickstarterze i to właśnie fani zdecydowali się na finansowanie tego projektu, potem jeszcze na innym serwisie społecznościowym do tego typu projektów w 2013 była zbiórka efekt tego jest taki, że powstaje serial z fajną obsadą aktorską, niektórymi weteranami weteranami serii będziemy mieli na przykład przed oczami admirała Pawła Czekowa który jest znaną postacią aktor jest znany z pierwszego w ogóle tego Star Treka z lat 60 i ta postać ma w serialu już 147 lat zapytacie jak to możliwe toż? twórcy tłumaczą, zresztą moim zdaniem bardzo słusznie, że skoro startek przedstawia pewną przyszłość jeszcze za pewien dłuższy czas, więc biorąc pod uwagę, że od jakiegoś czasu średnia życia wzrasta i mieliśmy wiele przypadków, odnotowujemy, że ludzie dożywają 120 lat i w tych okolicach, więc biorąc pod uwagę rozwój, rozwój technologii, rozwój medycyny, rozwój stylu i trybu życia jest zupełnie prawdopodobne, że za jakiś czas, za jakieś 100 lat albo coś koło tego, może trochę więcej, że ludzkość będzie żyła dłużej i właśnie tutaj jest taki element, będzie w serialu Tuwok, którego znamy, wulkanin Tuwok, którego znamy z serialu Star Trek Enterprise. Będzie, będzie, będzie doktorek, który, doktor Levis Zimmer, Zimmerman, który wynalazł znanego ze Star Trek Voyager, wirtualnego holograficznego doktora e, EMH i e, ponadto w serialu wystąpią mniej znani aktorzy e, tak naprawdę ta ekipa to jest taka zbieranina weteranów e, weteranów serii e, oraz fanów którzy właśnie postanowili ten serial e, stworzyć Główny wątek fabularny przedstawia się interesująco, ponieważ przedstawia przyszłość, re, przyszłość Federacji już po wydarzeniach z Voyagera, po wydarzeniach generalnie znanych z wcześniejszych seriali i pojawia się jakiś tajemniczy wątek, który, w którym jest zarysowana sytuacja taka, że Federacja przestaje sobie dobrze radzić, i coś jest nie tak z federacją co dokładnie nie wiadomo przynajmniej ja tego nie wiem i żeby, żeby zaradzić sytuacji, żeby rozwiązać problem trzeba się posunąć do użycia środków, z których normalnie federacja w, w imię swoich ideałów nie korzysta i tutaj właśnie stąd ci renegaci czyli będzie to ekipa ekipa federacji, ekipa związana z sekcją 31, o której niektórzy co nieco wiedzą, sekcja 31 to jest taka tajna organizacja, tajna część federacji, która formalnie nie istnieje, jest nielegalna i tak ale sekcja 31 ucieka się do wszelkiego rodzaju metod w posuwa się do wszystkiego, byle tylko chronić federację i obywateli federacji, więc moralność w sekcji 31 zawsze jest taka na granicy. Teoretycznie starają się robić coś ważnego i uważają, że to, co robią, muszą robić tymi środkami, ponieważ federacja jest zbyt idealistyczna, żeby sobie poradzić i przeżyć bez ich pomocy, a z kolei oczywiście naginając te zasady federacji, no poruszają się na, często na granicy etyki, więc tutaj właśnie będzie ten wątek z tym związany. I co może bardzo ciekawie wpłynąć na scenariusz, może bardzo ożywić i nadejść pewnemu, pewnego dramatyzmu, pewnej głębi e, nowemu serialowi. E, zapowiada się, że nie będzie to taki sielankowy, idylliczny krajobraz, jak e, czasami znaliśmy z wcześniejszych niektórych e, momentów e, sagi Star Treka, e, tylko będzie właśnie coś bardziej mrocznego. E, Federacja ma stanąć na, na skraju na skraju załamania, więc bardzo wypatruję tego projektu. No i świetna sprawa, że właśnie żyjemy w czasach, gdzie społeczność, pomimo tego, że Hollywood swoje, wielkie koncerny swoje, ale tak naprawdę jeżeli jest społeczność odbiorców, jest społeczność fanów, która decyduje się poprzeć finansowo dany projekt, no to jest to do, do zrobienia i właśnie dzięki temu Startup Renegades za jakiś czas zagości na naszych na naszych ekranach ja obserwuję pilnie jest profil na Facebooku gdzie bardzo często są wrzucane przez twórców aktualizacje gdzieś tam można podejrzeć sceny, kadry z planu zdjęciowego, kostiumy jakieś tam elementy także bardzo fajna sprawa i teraz przejdę do, do tego, właściwie dlaczego zacząłem dzisiaj o Star Treku. Ogólnie rzecz biorąc jest temat na Star Treka, ale tak się składa, że znowu gram sobie troszeczkę w Star Trek Online. Star Trek Online to jest gra z gatunku MMO, czyli przeznaczona dla wielu graczy w internecie, yy, która właśnie uniwersum Star Treka przedstawia. I dlaczego w ogóle chcę wam o tym wspomnieć? Miałem tutaj nie robić specjalnie recenzji, ale, ale myślę, że warto powiedzieć, ponieważ dla fana Star Treka, jeżeli ktoś jest fanem, ktoś e, oglądał te wszystkie seriale, albo przynajmniej część, ktoś lubi to uniwersum, to jest to bardzo e, apetyczny kąsek, ponieważ wielokrotnie się zdarza, że twórcy gier komputerowych, e, jeżeli przenoszą jakieś uniwersum filmowe, książkowe, serialowe, co się praktycznie nie zdarza akurat w tym ostatnim przypadku często dokonują wielu uproszczeń i wielkiego spłucenia. Tymczasem właśnie w, co jest warto odnotowania Star Trek Online jest odwrotnie i po y, ostatnim serialu y, ze świata Star Treka, czyli y, już tym y, co do którego niektórzy mają mieszane uczucia y, Star Trek y, Enterprise y, weszliśmy w ten okres posuchy. Nowe filmy Nowe filmy Abramsa związane z uniwersum Starteka nie spełniły oczekiwań wielu fanów i coś, coś nam musiało zostać. To znaczy nie musiało, ale coś nam właśnie zostało. Otóż Trek Online, ponieważ Trek Online przedstawia cały uniwersum i jest naszpikowany nawiązaniami do seriali do filmów wcześniejszych, do wszystkiego, co związane właśnie ze Star Trekiem. Są odniesienia do poszczególnych odcinków, do jakichś elementów, które tam się pojawiły. Świat jest tak bogaty, że jeżeli ktoś się ze Star Trekiem interesuje, to no jest to kopalnia po prostu e, sentymentalnych, ciekawych nawiązań. E, dodatkowo twórcy e, starają się co jakiś czas zapraszać E, aktorów, którzy grali we, we wcześniejszych serialach i filmach i e, niektórzy z tych aktorów podkładają głosy i są na ich podobieństwo zrobione postacie e, na przykład w ogóle narrację prowadzi Leonard Nimoy, czyli Spock pierwszy Spock e, no po prostu uwielbiam go i w e, pod kątem fabularnym właśnie, pod kątem y, rozległości i głębi świata, ilości postaci, y, ilości wątków fabularnych, y, poziomem skomplikowania, poziomem y, tego bogactwa dorównuje statek online Online y, najlepszym serialom. Może nie przesadzajmy chwilami, może, może nie jest aż tak dobrze, ale generalnie mocno, mocno dorównuje. I dlatego, jeżeli ktoś jest fanem i, i e, lubi tą głębię, lubi to bogactwo, to statek online jest naprawdę warto uwagi. E, jest tam oczywiście, jak w każdej praktycznie grze w dzisiejszych czasach sporo e, walki, sporo strzelania, ale również jest zachowany ten wątek fabularny, ten wątek dyplomatyczny. Są misje typowo do, dyplomatyczne, gdzie e, dużo trzeba po, pogłówkować, porozmawiać z postaciami zbadać jakieś, jakieś poszlaki to wszystko jest zachowane to wszystko co właśnie czyni Star Trek Star Trekiem jest, jest w tym, w tej produkcji zachowane i to jest fantastyczne dodatkowo jest to ciekawe ponieważ twórcy zdecydowali się osadzić czas akcji jakiś spory czas po wydarzeniach ze wcześniejszych filmów i seriali w tym momencie nie pamiętam już dokładnie kiedy, ale powiedzmy, że jest to okres, w którym już większość postaci albo jest na emeryturze, albo nie żyje, czyli jest to pewna przyszłość. Spotykamy co pewien czas niektóre z niektórych postaci, zwłaszcza z tych raz, które są bardziej długowieczne i to jest niebywała frajda. Ponadto twórcy Podobnie jak w serialach i filmach czasami uciekają się do bardzo fajnego zabiegu przerzucenia w czasie gracza i głównych bohaterów, ta, gdzie pojawiają się oczywiście wątki z cofaniem się w czasie i wpływania na jakieś wydarzenia i wtedy trafiamy na wydarzenia na przykład z pierwszego serialu e, obserwując je z perspektywy e, jakiegoś tam uczestnika i biorąc w tym wszystkim udział spotykamy e, pierwszą załogę Star Treka spotykamy no właśnie bywamy w przeróżnych miejscach e, do których nas wcześniej zabierały seriale i filmy i to jest fantastyczne to jest świetne przeżycie jeżeli ktoś jest fanem tak jak ja to każdy taki element jak spotykamy znaną postać kogoś, kogo polubiliśmy i kogo potem już na kolejnych filmach, kolejnych serialach nie było, na przykład Tasha Yar, strasznie oficer ochrony w Star Trek Next Generation na początku strasznie ulubiłem no i w którymś tam epizodzie teraz się pojawiła, więc w naprawdę świetna, świetna, świetna sprawa i e, te wątki fabularne wątki e, fabularne cały czas się przeplatają one są fajnie zespolone z tym co e, wcześniej było w kanonie w uniwersum e, w filmach, w serialach to wszystko się ze sobą łączy, to wszystko ma logiczną ciągłość i całość i to jest po prostu no, fenomenalne ponadto mechanika jest całkiem fa fajnie zrobiona e, w przypadku e, z, zarówno e, czas spędzamy zarówno kierując naszym okrętem międzygwiezdnym i podróżując w przestrzeni kosmicznej, walcząc, jak i na planetach. Więc je, wszystkie te elementy jakby nawiązują do tego, co mieliśmy w serialach, i to jest też interesujące. System walki w kosmosie jest bardzo fajny. Przekierowujemy energię do osłon, do fazerów itd. Tak tak Cały ten element dowodzenia statkiem, który znamy z seriali, jest zachowany. Jest on fajnie zrobiony, fajnie przedstawiony. Całość naprawdę, naprawdę godna, godna uwagi Zresztą produkcja jest w tym momencie w, jako free to play Czyli można sobie za darmo ściągnąć, zagrać Jedynie oczywiście jest tam jakiś dodatkowy item shop Z różnymi upgrade'ami dla osób, które no, chcą się w to dodatkowo zagłębić Także mm, chciałem o tym wspomnieć Dobrze, prześledziliśmy już troszeczkę historię Star Treka, co nieco o Star Trek Online Wam opowiedziałem. Czy coś jeszcze pominąłem? Myślę, że to będzie na, na tyle. Myślę, że to będzie wszystko. Jeżeli jesteście fanami Star Treka, Dajcie o tym znać w komentarzach, dajcie znać, co Wam się wyjątkowo podobało, jakie postacie, jakie, jakie seriale są Waszymi ulubionymi, Jak, jakie macie oczekiwania co do przyszłości Star Trek'a, czy wierzycie w to, że jeszcze na przykład, że kolejne filmy pełnometrażowe Abramsa, że będą w końcu tak jak być powinny. Ja szczerze powiedziawszy już w filmy Abramsa przestałem wierzyć, zresztą nie wiem kiedy trzeci startek się pojawi, pełnometrażowy, ponieważ teraz ben, Abrams się koncentruje na siódmym epizodzie Gwiezdnych Wojen, więc co do tego nie mam pojęcia, ale właśnie cały czas patrzę w przyszłość na statek Renegades. Myślę, że to jest coś, co zdecydowanie może być fajne. Mam nadzieję, że Postanie duża ilość epizodów, że projekt jakby y, nie padnie po paru odcinkach, nie stanie się jakimś mini -serialem, bo to by było duża przykrość, duża szkoda. No i tak, y, zapraszam Was do słuchania w przyszłości. Zapraszam Was do y, wpisywania swoich komentarzy, uwag. Y, jeżeli... Y, Chcecie rozwinięcia jakichś wątków, jeżeli coś Was szczególnie interesuje, coś Wam się szczególnie podoba. E, chcielibyście, żebym coś uzupełniał e, o większą ilość informacji, jeżeli to jest możliwe. I tak dalej, Piszcie, komentujcie. Dzięki za to, że słuchacie, dzięki za to, że jesteście. No i cóż, trzymajcie się, do, do następnego razu. Cześć.